Bry, bry, dzień dobry, nie, bry wieczór, bry wieczór, um, tak, dzisiaj odcinek będzie, będzie, będzie, będzie, będzie o podcaście, ogólnie o podcastingu, właśnie, bo sprawa jest poważna, właśnie, nasza ukochana strona podcast.pl, wszyscy znają, wszyscy, kochają, wszyscy używają, no, powiedzmy, no, używają, w sąsie, w się używają jako informacji o, o swoim istnieniu. No, pewnie niejeden odcinek był już na ten temat nagrany, ale, ale myślę, że, że czemu nie, można nagrać na ten temat kolejny odcinek. Być może głupi, nienormalny i jakiś nie na temat konkretny, jakiś taki, który był dotychczas po... po chciałem powiedzieć, posuwany, poruszany. Będzie zupełnie jakaś inna odskocznia. Chociaż, chociaż z sieci wzięte, prawda? Strona podcast.pl także jest z sieci wzięta. Ostatnio śledzę podcasty na bieżąco. Właśnie. To jest moja blączka. Bo, bo, bo, bo, bo co? Bo przeglądam te podcasty, które, które ukazują się na, nie na nowo, a które ukazują się zupełnie nowo. Nowo powstałe podcasty. No właśnie, nowo powstałe podcasty. Wysłuchałem trzech odcinków, które były projektu Biszkopt. E, dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny, które, które mówią. Mówią do mikrofonu. E, właśnie. Płeć, płeć piękna w podcastingu jest to niebywale cenny nabytek. Bo jak już niejedni to wspomnieli, na pewno, tym bardziej na pewno wspomniał o tym Martin Lechowicz, na pewno wspomniał o tym KORAS, na pewno y, wspomniał o tym Skwara i wiele innych y, polskich podcasterów, że brakuje nam kobiet. Rozumiem, że mężczyźni są w przewadze do kobiet, bo mamy niż demograficzny, a więcej jest mężczyzn w Polsce niż kobiet. Ale z drugiej strony... No chyba tyle kobiet by się znalazło, żeby nagrać jakiś podcast. Projekt Biszkopt. Dwie dziewczyny, bo to jeszcze nie kobiety, dobra, mogą się mnie obrazić, ale nie kobiety, dziewczyny. Dziewczyny yy, mówią do mikrofonu sobie. Yy, nagrały już trzy odcinki i podcast dobrze się ma. W sumie dobrze się ma. Na początku <gryw> dziewczyny miały problem właśnie podobnie jak ja teraz mówię p tak fajnie im pewnie też skakały e, jak one to powiedziały hmm. teraz nie pamiętam jak one powiedziały belki czy no jakoś mniej więcej tak posłuchajcie sobie projektu biszkoptu to będziecie wiedzieć to pierwszy odcinek bodajże jest p i miał być już problem z p ale Coraz czy czy, czy, czy, czy czy kolega z Papa Cafe powiedział że właśnie mają to chyba Coraz powiedział mają sobie nałożyć e, na, na mikrofon rajstopę, ale nie, nie chcę mówić z pewnością, czy to był Koras, czy, czy, czy kto, może zaraz sprawdzę i będzie wszystko wiadomo, ale, ale ale są kobiety w polskim podcastingu podcastingu, tak dobra, widzę tutaj jeszcze no właśnie problem jest w tym ilekroć wchodzę na jakiś nowy podcast to wyskakuje mi przepiękna informacja którą Zapewne wszyscy znają yy, z portalu podcast.pl. Ten podcast nie był aktualizowany od ponad 185 dni. Kliknij poniżej, aby uzyskać dostęp. No to se zobaczę dostęp. No i mamy różne rzeczy: strony www i tak dalej. I zastanawiające jest to, no, jeżeli tam podcast jakiś jest już umieszczony w kategorii katalogu podcastów, no to okej, okay, no jeżeli nie ma, no to spokojnie, nie nie, nie nadawają już, ale jeżeli mam ostatnio dodane podcasty i wyskakuje mi i, i taki, taki komunikat, no to jest to trochę podejrzane, przynajmniej według mnie. Projekt biskup tak wyskakuje, wyobraźcie sobie. Projekt biskup, ale się uczepiłem tego projektu biskup, no ale dobra, jak już mówię, to mówię. Nadaję cały czas projekt biskup a mają taką informację dziewczyny nie dodały pliku rss prawdopodobnie i tu jest błąd dziewczyny mają e, podcast na mypodcast.com czyli z problemu mają wszystkie tam rss -y podpięte od razu pod, przy, przy, przy zakładaniu portalu, a dziewczyny nie dodały i teraz lipa trzeba wchodzić na stronę zawsze a to pewnie niektórym utrudnia. no bo człowiek generalnie leniwy zwierz hmm. no dobra, jak człowiek to nie zwierz no ale to leniwy gat powiedzmy, no w sumie gat to też zwierz dobra, kręcę się w zeznaniach, więc może nie będę podejmował tematu dalej dobra, moi drodzy mam gdzieś w sumie tutaj e, reklamowanie podcastów już znanych i z pewnością Yy. osoby nagrywające te podcasty autorzy nie będą mia mi miały ha. mieli mi tego zazwy typu Martin Chowicz też, czy też Koras, czy też podcast bez nazwy to są podcasty znane mają swoją markę tych chyba nie trzeba już, już tutaj w żaden sposób promować bo jak sobie ktoś wejdzie na stronę. Ha, zapromuje. Aha, będzie promocja. Martin nie wróć. Masa Ostatni odcinek 70 komentarzy. Mówi się samo przed siebie. Znany podcast. Dobra. Tak, kolejny podcast. Hmm. Podcast tenowo nie jest. Chociaż. Na stronie podcast.pl, znajduje się w tych nowo dodanych podcastach. <grych> to jest akurat, ha, mój podcast, drugi podcast. Energetyka i technika jądrowa. Tak będzie auto-reklama w tej chwili. Energetyka i technika jądrowa. No właśnie. Słuchajcie, sprawa polega na tym: w Polsce prędzej czy później będzie wybudowana elektrownia jądrowa. Wiem, wszyscy się boją słowa elektrownia jądrowa, szczególnie politycy, no ale społeczeństwo jest niedoinformowane w tym zakresie. Przeciętny Polak hmm, nie dość, że nie wie tak naprawdę, na czym polega w ogóle energetyka jądrowa, e, wie tylko, co to jest Czarnobyl. Tak, Czarnobyl dokładnie wie. To wie, to wie każdy Polak. A w Polsce prędzej czy później powstanie elektryczny, Elektrownia jądrowa, no i tak naprawdę nikt nie będzie wiedział o co biega. Wtedy będą fale sprzeciwów, protestów, buntów. Greenpeace będzie się przypinał znowu do drzew. No bo elektrownia jądrowa to jest coś złego, tak. Działacze Greenpeace'u to nie wiem w ogóle skąd są wzięci. Ochrona środowiska raczej jest no. Czyli dobra, może za, za bardzo wchodzę w szczegóły. E, czy, no oczywiście zdania są podzielone, jednak e, część, część naukowców z ochrony środowiska jest za budowaniem elektrowni jądrowej, bo jednak to jest, jest przyszłość dla, dla kraju, e, przyszłość dla rozwoju i tak dalej. Tak mówię, jak towarzysz Gierek, gierek na no jakimś spotkaniu parlamentarnym, czy tam, czy tam czymś podobnym. Tak, więc mój podcast oczywiście reklamuję tutaj z pełną premedytacją www.eitj.info to jest nowa strona został wykupiony, wykupiona domena. Właśnie. Tu pełnej osobie dziękuję za pomoc w realizacji planu czteroletniego. Dobra, mówię od rzeczy. E... Serwery, serwery obsługuje Konrad Dwojak. Bardzo polecam, bardzo polecam, naprawdę bardzo. Nie, świetne, świetne serwery są za darmo dla polskich podcasterów, co jest w dzisiejszych czasach to parchodliwe. Znaczy, nie, inaczej w dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo a Konrad pokazuje, że jednak jest coś za darmo. Ja dostałem serwer za darmo. Jestem z tego bardzo zadowolony. No ale rozbiegamy się z tematem. Chciałem mówić o stronie podcast.pl, a mówię o swoim podcaście o pierdłach. Generalnie myślą przewodnią dzisiejszego odcinka miało być brak kobiet w podcaście. W podcaście. Podcastach. W podcastach polskich. Zauważcie, że mamy na stronie podcast.pl, bo to generalnie odnoszę się do tej strony, bo jest to Jakiś taki zbiór pod, polskich podcastów, który naprawdę oddaje powiedzmy ilość tych podcastów, bo jednak każdy, każdy podcaster rejestruje się na tej stronie, do swojego budowniczego Romana dodaje, dodaje swój podcastik, tak. RSS plik, znaczy subskrypcja RSS i pięknie dodaje nowe odcinki, nowe odcinki dodaje, dodaje, dodaje, dodaje 3-4 i koniec. Kilka odcinków i koniec podcastu. No i klops. Ja nie mówię na tym podcaście, który teraz słuchacie, a więc z sieci wzięte.blogspot.com. Oczywiście odcinki też nie pojawiają się cyklicznie co tydzień. No bo, już nieraz to tłumaczyłem, nie mam czasu. Fakt, faktem czas pewnie by się jakiś tam znalazł, ale jeżeli gromadzi się materiał do, do odcinka, no to pff, siłą rzeczy... Co jakiś czas to się przedłuża, czy też no, wypadają jakieś kwestie. Nie można co tydzień nagrywać. No, są osoby, czy też autorzy podcastów, którzy nagrywają cyklicznie co tydzień. No, pięknie. Bardzo fajna idea. Nie wszyscy mają na to czas. Ja to bardzo popieram. Chciałbym też tak nagrywać co tydzień. No, czasami się nie udaje. No, ale wracając do sprawy. Mamy 183 podcasty zgromadzone na stronie podcast.pl z tym, że tak jak przeglądałem tutaj ostatnio wszystkie podcasty po kolei, połowa z nich nie działa. No właśnie, to jest, to jest cały problem. Połowa z nich nie działa. Działają tak naprawdę podcasty, które, które są już sprawdzone. No i to generalnie jest duży problem, że działają tylko i wyłącznie takie znane podcasty. No nazwy tam mi będę znowu podawał, bo i po co prawda, przecież te wszystkie znane podcasty są znane, więc nie ma nie ma sensu ich tutaj reklamowanie kolejne. Ale w naszym katalogu, a w naszym, poczułem się jak u siebie, no ale w katalogu na stronie podcast.pl znajdują się także e, strony, no właśnie, typowych radiów, to nie będzie pasować. Typowego radia. O, to będzie bardziej po polsku. Typowego radia. Typu radio RMFM yy, czy, czy, czy jakieś tam inne. Ostatnio była dyskusja nawet na forum. Na, na forum właśnie podcast.pl yy, na temat wyrzucenia wszystkich yy, zgromadzonych w cudzysłowie podcastów komercyjnego radia. No, bo jednak to, to nie jest taki typowy radio. Może ja na ten temat się nie będę wypowiadał z bardzo prostej przyczyny. Mam za mało doświadczenia i za małą yy, wiedzę. I za mało jestem profesjonalnym wykonywanym, nie zawodziw w wykonywanym hobby. O, tak to nazwijmy. Dobrze, kolejny podcast, jaki chciałbym Wam przedstawić, to będzie, no właśnie, co to będzie, co to będzie, właśnie, głucho wszędzie, cicho wszędzie, czytam na odwrót? co to będzie, co to będzie, tak, cholera, wyobraźcie sobie, wszedłem na stronę <śmiech> wspomnianego wcześniej projektu Biszkopt, odcinek trzeci, który już wysłuchałem, było zdjęcie dziewczyn, a teraz jest zdjęcie nóg. Stóp. Czegokolwiek. nóg Nazwijmy to nóg. Hmm. Hmm. No to chyba, chyba. Dziewczyn, nogi. No proszę, zdziwiłem się troszkę. Bo chciałem powiedzieć o, o pewnym podcaście, który, który znajduje się na ich stronie. Który podcast jest. Który podcast jest. Którym jest który jest podcastem, także autorskim, strona Domowa Słamo Sławomira Piotrowskiego. Tak jest. Podcast, nie wiem, nie nazywa się jako tako, nie, czekajcie, sla17 że się nazywa i chyba na podcast.pl też był, tak też był, bo też go stamtąd znalazłem wtedy, w ten czas. Posłuchałem jednego odcinka, no, posłuchałem odcinka o, ta była jakaś konferencja, z, no z Skype'a o pączkach o, to był tłusty czwartek o pączkach no. jakoś chłopakowi się nie udało marna jakoś była tego ale to nie jego wina tylko pewnie wina jakiegoś tam łącze i tak dalej no ale podcast nowy z pewnością nowy z pewnością można go wysłuchać można ściągnąć jego pliki więc zapraszam eee... Teraz tak sobie patrzę tutaj na naszą kochaną stronę podcast.pl na tygodniowy przegląd polskich podcastów już od jakiegoś czasu czekam na 8 odcinek. Nie ma go. Nie ma go cały czas i chyba już nie będzie. A może będzie? Nie wiem. Słucham odcinka szóstego bodajże. Słucham, tak. Pan, pan. Nie. No, Borys Kozieński. Tak, z tego co że to on prowadzi ten odcinek puścił mój podcast i moje biadolenie właśnie tego, co tutaj słuchacie. Puścił to. Byłem, byłem na podcast.pl. Hurra! Powinienem się cieszyć. A I wyobraźcie sobie, że w ten czas, po raz praktycznie pierwszy, usłyszałem coś przerażającego. Tak. Wcześniej słuchałem oczywiście swoich podcastów po nagraniu. Nie w całości, ale tam, tam jak wyszły jakieś próbki. I doszedłem do wniosku, że gadałem bardzo powoli. Gadałem bardzo powoli, bardzo przynudzająco i był wstęp bezsensowny. Cóż, nie, trzeba się.. Trzeba się naprawdę załamać w tej chwili. Strasznie. Nie, ale wstęp był bardzo przymulający. Nie wiem dlaczego. Tak jakoś wyszło. Nie wiem. No co wydaje mi się, że nie mówię tak bardzo powoli. No, ale. ale być może tutaj bardziej skupiam się na wymowie, żeby żeby mówić poprawnie i yy, yy, yy, yy bardzo, znaczy bardzo jakoś zrozumiale. Bo fakt faktem niekiedy wydaje mi się, że mówi niezrozumiale. No ale być może moja, moja taka wewnętrzne, wewnętrzne moje przekonanie tylko. No ale byłem, byłem na stronie podcast.pl w tygodniowym przeglądzie polskich podcastów. Jestem z tego dumny. Tak, podcast nie zniknął, bo tam była poruszona tematyka, czy podcast zniknął, czy nie, nie zniknął. Dalej mówię, że nie zniknął po raz drugi. Tak, kolejny odcinek po raz drugi. Bodajże mówię to w walentynkach, że nie zniknął. No, w moim odcinku walentynki. Notabene walentynki. Walentynki, walentynki, po walentynkach. By walentynki, walentynki minęły. Jak każde święto. Przychodzi święto, jest sobie święto i pójdzie sobie święto. Więc żadna nowa rewelacja. Ha, no dobra. O czym ja to mówiłem w ogóle? No właśnie, zgubiłem się troszkę. Czekajcie sekundkę. Tak, mówiłem o podcastach. Tak, tak, tak, tak. tak. Mówiłem o podcastach na podcast.pl Dobra, jeszcze raz. 183 podcasty, z czego pewnie 40 nie działa. 50 to podcasty niezrzeszone. Znaczy, wróć. Podcasty... Y komercyjnego radia. <głos> eee. No. nie żartuję oczywiście. Większość działa z tych podcastów. W ogóle jestem pełen szacunku i podziwu dla podcastów, które mają na przykład 190 odcinków. Boże, ile to trzeba nagrywać? Naprawdę tragedia. Mm. Sam Martin tam w masie krytycznej. W masie krytycznej? Chyba tak, jak ostatnio patrzyłem. Tak, faktycznie masa krytyczna, bo zacząłem ściągać odcinki Martina od pierwszego, od pierwszego odcinka od pierwszego odcinka po polskiemu mówię jak zwykle e, więc ściągałem sobie masę krytyczną od pierwszego odcinka i właśnie widziałem, że od 2005 roku nagrywa Martin szok, generalnie szok wytrwały facet, wytrwały, trzeba mu to przyznać Martin, szacun, wytrwały jesteś, tak a właśnie, tu widzę teraz ostatnio do, do, dodane podcasty i jest podpodcaster sla 17, to jest ten słowo o którym mówiłem wcześniej, który miał tamtą konferencję swoją w tłusty czwartek i mówił o, o czwartkach, tak, mówił o pączkach. Mm, właśnie, najnowszy podcast, który jest dodany to jest Costas Family Page, bodajże, to jest tylko link RSS. No to mnie troszkę zdziwiło, na filbranerze jest oczywiście, link RSS dodany. No, na stronę można wejść bez problemu, no to nie jest jakiś większy problem. Um, wchodzę na stronę, napięcie, napięcie, proszę czekać. Strona jest otwarta, otwarła mi się. I, I teraz właśnie, ja tu cholera się nie mogę doszukać do podcastu żadnego, znaczy podcastu wróć, odcinka żadnego. Coś tutaj jest, jakaś subskrypcja, można się zalogować. Oj, sorry, jest jakiś odcinek. Jest Way to the Sun. Way to the Sun, jakiś odcinek jest. Kolorami cholera, nie słuchaj. Pomyślałem, że nie ma żadnego odcinka, nie zjechałem na dół. O, no właśnie. Hmm, także nie widziałem tego. Ha, zaraz kończymy ten podcast, ten odcinek. Ha, ha, ha, trzeba posłuchać nowego odcinka, naukowiec się znalazł. Dobra. Tak więc, reasumując wszystko, jak mówiła moja nauczycielka w drugiej klasie z języka polskiego, reasumując wszystko, e, nowych podcastów jest mało, podcastów z kobietami jest jeszcze mniej, no ale przedstawiłem wam jeden, który, który rozwija się i który przy małym nakładzie sprzętowym, mam nadzieję, że się bardzo dobrze rozwinie. I teraz... I teraz, i teraz. Teraz to sam koniec. Chciałbym przedstawić, no może nie przedstawić, bo wy tym to znacie. Oczywiście kilka tych, tych naszych podcastów takich, takich już komercyjnych, nie. Złe słowo, komercyjnych nie. One nie są komercyjne, ale co do komercji właśnie. Polecam wam wpłacać, jeżeli jakiś podcast organizuje ściepę, zbiórkę, y czy cokolwiek innego jak jakbyście to nazwali zbiórkę pieniążków pieniądz, tak. wpłacajcie na te podcasty bo naprawdę naprawdę warto eee, naprawdę warto bo chłopacy, no dobra powiem chłopacy bo zazwyczaj chłopacy zbierają na coś no coś poważnego no. mają jakiś problem sprzętowy czy cokolwiek i zbierają na to ja może kiedyś też zacznę zbierać znaczy mam, przyznam się szczerze mam problemy sprzętowe ale no, na razie ściepy nie organizuję. Postaram się sam, sam podołać wydatkom, no ale może warto za ściepę zorganizować. Nieważne. Także podcast.indywidualni.org, czyli podcast indywidualny Korasa. Następnie bez nazwy.net, podcast bez nazwy, który oczywiście... Polecą, żeby inaczej. Retroradio, czyli retroradio retro retro radio No i oczywiście masa krytyczna.com i odbyk.com, czyli Martina Lechowicza, projekty podcastowe. No i oczywiście na sam koniec, skromnym swoim wywodem, już wspomniany w odcinku z sieciwzięty.blogspot.com oraz eitj.info Także zapraszam Was na te wszystkie strony. Oczywiście główną stroną przewodzącą dzisiejszemu odcinkowi i polskiemu podcastingowi jest to strona podcast.pl Zapraszam szczególnie tą stronę. Zapraszam na... Na co? No, na co ja mogę zapraszać? Na śledzenie tej strony. Na śledzenie nowych podcastów. Na na subskrybowanie kanału RSS, wszystkich nowych podcastów, słuchanie ich, komentowanie właśnie, komentowanie, komentarze. Komentarze to jest bolączka chyba każdego podcastera. Ja komentarzy mam bardzo mało. Ciszo. Cisza. Przemilczę tą sprawę. No dobra, mogę być nieciekawy, mogę być nudny. No ale fakt, tam kiedyś ktoś mi pisał, nawet maila dostałem, że Mam nagrywać i nie patrzeć na komentarze, bo bo ten ktoś tam na przykład mnie ściąga. Mnie ściąga. Ha, ściąga moje odcinki. O, nie komentuje i komentarze nie są od, odzwierciedleniem. E, nie są odzwierciedleniem, bo powinno wróć słuchalności, o tak to nazwijmy, słuchalności. No ja wiem, że to może nie są odzwierciedlenie żadne, no ale jakiś jest jakiś miły komentarz. Miły czy też niemiły, jakikolwiek komentarz to jest jakieś jakieś potwierdzenie tego, że ktoś Cię słucha jednak, no bo tam podpięcie statystyk pod stronę OK, fajnie, fajnie, ale to są suche liczby. A tu jednak jest w stanie człowieka, człowieka, który wejdzie na tą stronę, który który, no właśnie, który co zrobi? Który skomentuje. No i myśl przewodnia, i myśl ostateczna, i myśl reasumująca wszystko. Dziewczyny, kobiety, nagrywajcie podcasty, Chcemy słyszeć także Wasze piękne, powabne głosy damskie. Damskie. No, damskie. Nagrywajcie podcasty. To nie tylko jest świat, czy też jakieś hermetyczne środowisko przeznaczone tylko dla mężczyzn. Nagrywajcie podcasty. Do usłyszenia.